To są informacje Polskiego Radia 24. Co dalej ściesiną Ormus? Donald Trump podtrzymuje swoje groźby. Sprawa trafiła też do ONZ. Śledztwo w sprawie śmierci polskiego wolontariusza przedłużone. Polak zginął w izraelskim nalocie w strefie gazy. Regio Jet naruszył prawa pasażerów, stwierdził Urząd Transportu Kolejowego. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszam. Prezydent Donald Trump nie wycofuje się ze swoich gruźb wobec Iranu. W mediach społecznościowych napisał, że jeśli Teheran nie odblokuje cieśniny Ormus, to tu cytat, cała cywilizacja zginie dziś w nocy, by nigdy już nie powrócić. Groźby amerykańskiego prezydenta są niepokojące i niekomfortowe dla Polski, jako naszego sojusznika. Mówił w Polskim Radiu 24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Iran jest reżimem, który jest sponsorem terroryzmu, ale ani ten język, ani też forma tych negocjacji, która jest prowadzona aktualnie, niespecjalnie mi się podoba. Natomiast najważniejsze dla nas jest to, żeby ta sytuacja się jak najszybciej zakończyła, co nie będzie proste. Wiceprezeska Prawa i, Prawa i Sprawiedliwości Anna Krupka nie chciała komentować słów Donalda Trumpa. Nie wiemy dokładnie, co się za nimi kryje, nie wiemy dokładnie, co się z nimi wiąże, jakie będą tego implikacje i czy z tych słów będą wynikały jakieś realne działania. Nie komentujmy tego ponieważ nie warto w tak poważnych tematach po prostu spekulować. Wypowiedź Trumpa potępiła Unia Europejska. Rzeczniczka komisji Anita Hiper oświadczyła, że wspólnota zawsze opowiadała się za dyplomatycznym rozwiązaniem konfliktu. Z kolei Iran po słowach amerykańskiego prezydenta zagroził całkowitym zablokowaniem również cieśniny Bab al-Mandab, która łączy Morze Arabskie z Morzem Czerwonym. Ultimatum prezydenta Trumpa upływa o drugiej w nocy czasu polskiego. W tle trwają negocjacje między oboma krajami. Kwestia możliwego odblokowania cieśniny Ormuz była również dyskutowana podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ. Propozycja Bahrajnu odrzuciły Chiny i Rosja. O szczegółach Tomasz Sajewicz. Projekt rezolucji przygotowały władze Bahrajnu. Dokument nie został przyjęty, gdyż sprzeciwiły się temu Rosja i Chiny stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dokument nie zawierał wiążących zapisów, był wyrazem woli współpracy w ramach ONZ na rzecz zapewnienia drożności jednego z najważniejszych szlaków morskich świata. 15-osobowej Radzie Bezpieczeństwa ONZ 11 członków głosowało za przyjęciem rezolucji. Rosja i Chiny były przeciwne, a dwa kraje wstrzymały się od głosu. Chińskie władze przyjmują niejednoznaczne stanowisko podczas obecnego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przed jego rozpoczęciem Teheran krytykował Pekin za brak wsparcia. Obecnie chińskie władze potępiają działania USA w regionie, ale jednocześnie starają się wzmacniać relacje z atakowanymi przez Iran państwami Zatoki Perskiej. Jeśli doszłoby do upadku irańskich władz i przejęcia kontroli nad krajem przez Amerykanów, Chiny, które importują 80% irańskiej ropy mogłyby zostać zmuszone do szybkiego zastąpienia źródeł tego surowca. Tomasz Sajbicz, Polski. Radio Jotwat Północny, Izrael. Prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie zabójstwa wolontariusza Damiana Sobola w strefie gazy. Polak zginął 1 kwietnia 2024 roku razem z sześcioma innymi osobami podczas izraelskiego strzału rakietowego w konwój humanitarny. Śledczy nadal oczekują na realizację wniosku w ramach Międzynarodowej Pomocy Prawnej, powiedziała prokurator Bożena harasz Wołoszyny. Poszły wnioski o międzynarodową pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych i do strony izraelskiej. Stany Zjednoczone zrealizowały nam częściowo te wnioski, nie jeszcze w całości, nie są zrealizowane, natomiast nie ma do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi od strony Izraela. Damian Sobol był wolontariuszem organizacji World Central Kitchen. Angażował się w pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy. Po rosyjskiej inwazji pomagał też ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji, Syrii i Maroku. RegioJet naruszył prawa pasażerów, poinformował Urząd Transportu Kolejowego. Chodzi o sytuację z grudnia ubiegłego roku, gdy czeski przewoźnik nie uruchomił 23 połączeń ujętych we wprowadzanym wtedy rozkładzie jazdy. RegioJet tłumaczył się trudnościami organizacyjnymi, ale te wyjaśnienia nie przekonały pasażerów, którzy pisali skargi do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przypominał rzecznik UTK Tomasz Frankowski. Ciężar ryzyka związany z organizacją i realizacją przewozów obciąża przewoźnika, a nie pasażerów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 jutro sporo chmur w centrum i na wschodzie, może też przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 6 stopni w Białymstoku do 11 w Szczecinie. 5 minut po godzinie 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. A już za chwilę w Polskim Radiu 24, magazyn sportowy. Razem ze mną Grzegorz Nowaczyk. Dobry wieczór. Grzegorz Nowaczyk jest na Torwarze, a przy mikrofonie Krzysztof Kuzak. Dobry wieczór. <śmiech> Dzień dobry, dobry wieczór. To od razu wyjaśnimy. Hiszpański Dziennik Sport zachwyca się skutecznością Roberta Lewandowskiego. Pisze o tym, że wiek nie ma dla niego absolutnie żadnego znaczenia. To po zwycięstwie w Wielką Sobotę Barcelony z Atletico Madryt. No, tak. To o tyle ważne, bo jutro z kolei... Właśnie, znowu się spotkają. Znowu się spotkają i znowu trzeba liczyć na Roberta. Lewandowskiego, a Tylko powiedz mi... Podkreślmy, że wtedy w meczu w sobotę wszedł z ławki rezerwowych. Okej, okay. a dzisiaj wieczorem z kolei spotkanie Real Bayern, no i chyba wiadomo, komu będzie Robert Lewandowski kibicował w tym spotkaniu. No oczywiście, nie musimy mówić. To ja zapraszam na magazyn sportowy. A dziś piłka nożna, siatkówka, hokej na lodzie, tenis. Krzysztof Kuzak, dobry wieczór. I właśnie od ziemnych kortów w Monte Carlo. Rozpoczynamy nasze ponad 20-minutowe spotkanie ze sportem. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tego prestiżowego turnieju. Polak pokonał wyżej notowanego w światowym rankingu Włocha Luciano Dardriego 7-6, 5-7, 6-1. Następnym rywalem Hurkacza będzie Węgier Fabian Maroszan. Piłkarze Arki Gdynia grają z Zagłębiem Lubin w meczu który zakończy 27. kolejkę ekstraklasy. 49. minuta i Arka, która broni się przed spadkiem, prowadzi z Zagłębiem, które aspiruje do tego, żeby walczyć nawet o mistrzostwo 2 do 0 po golach Oskara Kubiaka i Sebastiana Kerka. Ta kolejka rozpoczęła się w Wielką Sobotę. GKS Katowice pokonał Wisłę Płock 1 do 0. Raków Częstochowa wygrał z Widzewem Łódź 1 do... zremisował z Widzewem Łódź 1 do 1. Górnik Zabrze pokonał Krakowie. 3 do 0 Jagiellonia Białystok bezbramkowo zremisowała z Lechem Poznań. To był hit tej kolejki. W, poni w lany poniedziałek Brukbet Termalika Nieciecza wygrał z Piastem Gliwice. 3 do 2. Ważne zwycięstwo Termaliki, bo przecież Termalika zamyka tabelę. Radomiak zremisował z motorem Lublin 1 do 1. Pogoń Szczecin przegrała z Legią Warszawa 0 do 2. To był mecz dwóch drużyn, które tym razem nie walczą o najważniejsze cele, czyli nie, nie walczą o puchary, nie walczą o mistrzostwo, walczą o to, żeby utrzymać się w Ekstraklasie. I stołeczna drużyna pod wodzą Marka Papszuna jeszcze nie przegrała. Tym razem odniosła zwycięstwo na bardzo trudnym terenie, jak mówił Marek Papszun w Szczecinie 2 do 0. Lechia Gdańsk tak, także w poniedziałek wygrała z Koroną Kielce 4 do 2 i dzisiejszy mecz w Gdyni Arka nadal prowadzi z Zagłębiem Lubin 2 do 0. Jutro i pojutrze półfinałowe mecze Pucharu Polski. Zawisza Bydgoszcz, Górnik, Zabrze. To jutro, a w czwartek Raków, Częstochowa, GKS Katowice. Finał 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na no, od piątku 28. Kolejka Ekstraklasy. Tyle o piłce w krajowym wydaniu. Czas na Ligę Mistrzów. Pierwsze ćwierćfinałowe spotkania. Dziś Real Madryt podejmie Bayern Monachium. O nastrojach w Niemczech nasz korespondent Adam Górzewski.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 analizuje przyczyny skuteczności ofensywy Bayernu i wskazuje na połączenie dyscypliny i wolności zaoferowanej napastnikom. Die Deutsche Zeitung idąc tym samym tropem wskazuje na ostatni ligowy mecz z Freiburgiem, gdzie pod nieobecność Harry'ego Keina zagrożenie pod bramką rywali stworzyli Serge Gnabry, Rafael Guerrero, Leon Gorecka, Josip Stanisic i Luis Diaz. Bayern przegrywał 2-0 na 10 minut przed końcem, ale wygrał po dublecie Toma Bischoffa i decydującym trafieniu Lenarta Karla w dziewiątej doliczonej minucie. To dodaje wiary kapitanowi zespołu, szczególnie świadomemu historii starć z Królewskimi na Santiago Bernabeu. Tu panuje wyjątkowa atmosfera, widownia jest wyjątkowa, macie wspaniały stadion. Przyjeżdżamy tu często z dobrym nastawieniem, gramy dobre mecze, ale zazwyczaj wracamy z Madrytu jako przegrani. W tym sezonie jest jednak różnica, bo najpierw gramy na wyjeździe, a rewanż u siebie zazwyczaj było odwrotnie. To zmienia momentum gry. Uważa Josła, Kimiś, Adam Gorczewski, Polskie Radio. Początek o 21.00. O tej porze rozpocznie się także spotkanie Sportingu Lizbona z Arsenalem Londyn. Jutro Barcelona zagra z Atletico Madryt, a broniący tytułu najlepszej drużyny w Europie PSG z Liverpoolem. Sprawdzamy jeszcze, czy zmienił się wynik w Gdyni. No i zmienił się. Arka prowadzi, ale już tylko dwa do jednego. A teraz siatkówka. Dziś poznamy trzeciego półfinalistę plus ligi, a więc męskich rozgrywek o Mistrzostwo Polski w hali Torwar. Projekt Warszawa zagra z Jastrzębskim Węglem w decydującym trzecim spotkaniu. No i ten mecz będzie oglądał Grzegorz Nowaczek. Dobry wieczór, Grzegorzu. Dobry wieczór. O, słychać jeszcze przedmeczowe rozgrzewki publiczności, prawda? Tak dokładnie. To spotkanie powinno się rozpocząć już 11 minut temu, ale jak to w przypadku siatkówki bywa, nie jest tak łatwo. Czekamy na to, żeby zakończył się jeszcze mecz kobiet w lidze siatkówki. W tak dokładnie, bo wiadomo, że takie są prawa telewizji, no i telewizja żeby pokazać oba spotkania Kiwicą, musi zaczekać tutaj żeby rozpocząć to drugie spotkanie, żeby to pierwsze się zakończyło i to właśnie ja... rozgrzewają się siatkarze jednej i drugiej ekipy To zanim porozmawiamy o tym męskim spotkaniu w Warszawie to ja tylko powiem Państwu, że w Biersku Białej toczy się walka już o awans do finału Biersko Biała Gra z dewelopersem Rzeszów jest 2 do 2 i trwa... Piąty Decydujący set Bielszczanki prowadzą 10 do 9. Przypomnę, że pierwsze spotkanie wygrał broniący tytułu Developers. No ale dobrze, wracamy do hali Torwar. Grzegorz Nowaczyk, mecz projektu Warszawa z Jastrzębskim. Węgiel, węglem przed y, tą konfrontacją, przed tymi ćwierćfinałowymi meczami, których no, y, maksymalnie można rozegrać. Trzy, bo gramy do dwóch zwycięstw. Jednak zdecydowanym faworytem była stołeczna drużyna. Jesus. <laughs> To się zgadza szczególnie po tym pierwszym meczu, który ponad tydzień temu został rozegrany tutaj w Warszawie. Bardzo, ale to bardzo przekonujące zwycięstwo PG projektu Warszawa nad Jastrzębskim Węglem 3 do 0. Zwieszone wtedy głowy z zawodników z Jastrzębia Zdroju i naprawdę nic nie zapowiadało tego, że spotkamy się tutaj po raz drugi w Kali w Warszawie, ale jednak później w tym meczu w Jastrzębie Zdroju, który rozgrywany był w trakcie świąt wielkanocnych, tam lepsi okazali się gospodarze. I JSW Jastębski Węgiel wygrał u siebie 3 do 2. No i tutaj w odróżnieniu od tych na przykład rozgrywek Ligi Mistrzów, nie jest ważne to jakim stosunkiem sensu się wygra, ważne są zwycięstwa. To drugie spotkanie bardzo zacięte, bardzo falujące z jednej i z drugiej strony, no ale... Jednak można tak powiedzieć, że przepchnęli to wszystko Jastrzębianie i udało im się doprowadzić ku zaskoczeniu chyba wszystkich do tego trzeciego meczu tutaj w Warszawie. Meczu przed chwilą było tutaj Highway to Hell grane przez, przez DJ z tej hali. No i rzeczywiście taka droga do piekieł to może być, bo tam już w półfinale na zwycięzcę tego meczu czeka aktualny jeszcze mistrz, Polski, Bogdanka lub Lublin. No przypomnijmy, że projekt Warszawa stoczył pasjonującą walkę o to, aby zagrać w turnieju finałowym Ligi Mistrzów właśnie z Bogdanką. No tutaj z kolei przed tymi meczami jednak faworytem była lubelska drużyna, ale widać, że ta końcówka sezonu nie jest najlepsza w wykonaniu zespołu z Lublina zgadza się, jeżeli do tego półfinału awansuje PG Projekt Warszawa, no to Bogdanka będzie zmotywowana podwójnie, potrójnie, nie wiem już ile tych razy tutaj wyliczać, no bo właśnie z Ligi Mistrzów wyeliminował ją Projekt Warszawa i będą się na pewno chcieli odgryźć zawodnicy z Lublina PG Projekt Warszawa awansował do tego turnieju Final Four który już powie mają a w nie rozegrany zostanie, więc muszą z tą formą jeszcze długo podtrzymać siatkarze z Warszawy. No a jakby to nie brzmiało dziwnie, to do tego będzie właśnie prowadził ich ten półfinał też. No bo jeżeli projekt by odpadł tutaj, no to już nie będzie tak ważnych spotkań przed projektem. I ta forma do połowy maja może nieco zniszkować. A tak, projekt cały czas będzie w napięciu, cały czas będzie grał o te najwyższe cele także w naszym kraju i na pewno na tym Zależy graczom z Warszawy, a popsuć im to dzisiaj będą chcieli gracze z Jastrzębia Zdroju, którzy po tym ostatnim meczu tutaj nie mogą być jakimiś wielkimi optymistami, ale byli skazywani na porażkę u siebie, wygrali, więc tutaj dzisiaj jeszcze nic nie jest powiedziane na 100%. Oczywiście do hali Torwar wrócimy jeszcze, jak już rozpocznie się spotkanie, no bo trwa jeszcze mecz w Bielsku-Białej. Tam BKS bardzo zacięcie walczy o to, żeby jeszcze utrzymać się w grze o finał rozgrywek kobiecych, no bo jednak zdecydowanym faworytem był broniący tytuł Developers, który przecież wygrał pierwsze spotkanie. Zakończyło się spotkanie w Bielsku-Białej. BKS pokonał Developers 3-2, a więc w tej parze także będzie jeszcze jedno spotkanie rozegrane i dopiero ono wyłoni potencjalnego finalistę w drugiej parze rywalizują Budowlani Łódź i Unia Wykorzystywanie przewag albo, albo bronienie osłabień też ma tutaj bardzo istotne znaczenie. Tego katowiczanie w finale nie prezentują. Jak y, będzie dzisiaj? no Tak jak powiedziałeś, faworytem jest GKS Tychy, czy postawi kropkę na D? No to dowiemy się dopiero mniej więcej za trzy godziny. No to Tadeusz, mam propozycję. Posłuchaj, co o tym meczu mówi Przemysław Odrobny, wieloletni bramkarz reprezentacji Polski, dziś trener i komentator, który mimo wszystko, mimo tego, że Tychy mają taką przewagę i miały taką przewagę w tych trzech już od meczach, które zostały rozegrane, to jednak mimo wszystko wierzy w to, że dzisiaj będzie na lodowisku w Tychach ciekawe spotkanie myślę, że jeżeli do 20. 25 minuty GKS tych strzeli 2-3 bramki to będą mogli się po serenie końcowej w 60 minucie cieszyć ze zwycięstwa w tym spotkaniu i wygrania Mistrzostwa Polski w sezonie 25-26. Natomiast pamiętajmy, że play-offy rządzą się swoimi prawami i jeżeli GKS Katowice mocno ruszy od samego początku i uda im się wreszcie przebić tą stalową defensywę GKS Sychy, to pamiętajmy o tym, że w hokeju jest wszystko możliwe, a ta rywalizacja może się wydłużyć. No tak, w hokeju jest wszystko możliwe, w piłce nożnej też jest wszystko możliwe, w siatkówce oczywiście także to ostatnie spotkanie, to które odbyło się wczoraj. Pierwsza tercja bez goli, więc tutaj, jeżeli 20 minut nie przyniesie gola, mówię o. tej serii prowadzą. No, wydaje się, że, że ten, który zdobędzie pierwszy dzisiaj gola, będzie miał zdecydowanie łatwiejsze zadanie. Ja wiem, że w hokeju na lodzie jedno trafienie jeszcze nic nie znaczy, ale pamiętajmy, że i w tych playoffach były takie rezultaty, że, że kończyło się zwycięstwem 1 do 0, no i to dawało przecież w konsekwencji wygraną, czyli jeden punkcik dopisywany w fazie play Tak jak powiedział Grzegorz w przypadku siatkówki, punkty nie mają znaczenia, sety nie mają znaczenia, ważne są zwycięstwa. No to jeszcze posłuchajmy przemysłu. Sława Odrobnego, tym razem o mocnych stronach faworytów, czyli Tyszan. No Trzeba sobie jasno powiedzieć, że drużyna GKS Tychy to niesamowicie dobrze naoliwiona maszyna, która przede wszystkim, mimo tego, że strzela bardzo dużo bramek i jest mocna w ofensywie, to bardzo szczelnie gra w tej defensywie. To już widać w tercji neutralnej, a już w ogóle w ich tercji defensywnej, kiedy to... Zawodnicy świetnie ustawiają się na swoich pozycjach, nie pozwalają na te groźne podania w przeszlodu tak zwane East-West. Również świetnie obrońcy grają box out, czyli wypychają zawodników drużyny przeciwnej sprzed swojego bramkarza i on bez problemu wtedy może widzieć strzały przeciwników i skutecznie interweniować. W związku z czym bardzo ciężko będzie tutaj nawiązać rywalizację w tym śląskim finale, mowa I być może te spalingi z Litwą, te najbliższe, chociaż bez czołowych zawodników, dadzą nam też odpowiedź na to pytanie, w którym miejscu obecnie jest nasza drużyna. Tak jest. Tadeusz Musiał, bardzo Ci tatku dziękuję. Dobrego odbioru dzisiejszego czwartego meczu finału Ekstraligi i pozdrowienia z Warszawy, ślemy do Katowic. Dziękuję, do usłyszenia w Kronice Sportowej. A my jeszcze na chwilę do tor na Torwar przenieśmy się. Grzegorz Nowaczyk, czy rozpoczęło się spotkanie projektu z Jastrzębskim Węgielm? Czy jeszcze czekamy na pierwszą piłkę? Czekamy na pierwszą piłkę, ale poznaliśmy już pierwsze szóstki obu zespołów. Oni już się przygotowują do tej pierwszej piłki. Jeżeli chodzi o PGA Projekt Warszawa, Jakub Buchanowski, Jan Wirlej, Kevin Tidy, Yuri Semeniuk, Bartosz Bedosz i Bartosz Gomuka. A w Jastrzębskim Węglu Benjamin Toniuti, Adam Lorenz, Nikola Trzewszeń, Anton Greme, Michał Gierżot i Łukasz Wytowicz. Tak wyglądają pierwsze szóstki. I zaraz pierwsza piłka w tym meczu. Grze dziękuję bardzo, Grzegorz Nowaczyk z Torwaru, a w magazynie sportowym na dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję Krzysztof Kuzak. Dobranoc i do usłyszenia. Reklama. Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No. No. Ci panowie z, z Media Ekspert. <grym> I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie <grym> i za darmo.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 Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. To przejaw ignorancji, który nie sprzyja dialogowi. Tak Teheran komentuje słowa amerykańskiego prezydenta. Donald Trump zagroził Iranowi całkowitym unicestwieniem cywilizacji, domagając się spełnienia amerykańskich żądań i odblokowania ciśniny Ormus. Termin ultimatum, po których mają nastąpić amerykańskie ataki, upływa za niecałe 6 godzin. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio, pytany przez dziennikarzy, czy spodziewa się, że Iran zasiądzie do stołu negocjacyjnego, zasugerował, iż w najbliższych godzinach pojawią się kolejne wiadomości. Konflikt na Bliskim Wschodzie przyczynił się do gwałtownego wzrostu cen gazu ziemnego niezbędnego do produkcji nawozów. Szukamy rozwiązań, powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski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 W jak wiosna to tytuł kolejnego koncertu Polskiego Radia dla dzieci z cyklu Alfabet Orkiestry. Muzycy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pokażą, jak kompozytorzy opowiadają o budzącej się do życia przyrodzie, mówi szef orkiestry Kajetan Prochyra.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 Koncert odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 12.00 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 33 minuty po godzinie 20.00. Wieczór w Polskim Radiu 24. W wieczorze Polskim Radiu 24 przyglądamy się Światowej Polityce. Magdalena Skajewska już razem ze mną w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Niecałe 6 godzin, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, do końca ultimatum, które postawił Donald Trump w serwisie Truth Social. On zapowiedział, że w nocy zginie cała cywilizacja w odniesieniu do tego, co dzieje się w Iranie. Jak ty odbierasz te słowa Donalda Trumpa? No wydaje mi się, że jak to słowa amerykańskiego prezydenta, bez względu na to, czy jest to Donald Trump, czy jest to Joe Biden, czy inny polityk, trzeba je traktować Poważnie. Ja obawiam się, że tego typu wpisy, choć oczywiście taka hiperbola jest dobrze znana Donaldowi Trumpowi, tego typu wpisy i też nagromadzenie się realne y, tysięcy sił amerykańskich w regionie, to może oznaczać, że czeka nas poważna eskalacja. Bo z drugiej strony Iran na pewno nie będzie chciał podporządkować się ultimatum, które przedstawili mu Amerykanie i amerykańska administracja. To jest bardzo dumny naród, bardzo dumna władza, która nie chce poddawać się w walce o swoje przetrwanie, bo ta wojna tak naprawdę jest walką o przetrwanie tego. Reżimu. Więc ja przyznam się szczerze z dużym zaniepokojeniem, patrzę na rozwój wydarzeń. A o tym, co jeszcze dzieje się na świecie, już teraz. Świat w powiększeniu. A dziś w świecie w powiększeniu porozmawiamy o trochę innym regionie na świecie, ale równie ciekawym. Otóż przywódczyni głównej partii opozycyjnej na Tajwanie jest w Chinach, by spotkać się z prezydentem Xi Jinpingiem. Cheng Li-Wun, która w zeszłym roku objęła stanowisko przewodniczącej Kuomintangu, stwierdziła, że z radością przyjęła zaproszenie Xi Jinpinga i ma nadzieję, że jej wizyta będzie mostem do pokoju. Do spotkania polityków dojdzie w czasie, gdy Chiny zintensyfikowały ćwiczenia wojskowe wokół wyspy, którą Pekin uznaje za swoje terytorium oraz w czasie, gdy Stany Zjednoczone wywierają coraz większą presję na Tajwan, aby ten wydał miliardy dolarów na amerykańską broń. Zaproszenie Xi Jinpinga skierowane do Cheng nadeszło także kilka tygodni przed jego spotkaniem z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem, który ma odwiedzić Pekin w połowie maja. Czy to przypadek? O tym m.in. dzisiaj w świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, e, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy magazyn, w którym dziś porozmawiamy o planach Chin wobec Tajwanu i o bardzo oczekiwanym szczycie amerykańsko-chińskim. Już wkrótce połączymy się z naszym gościem. Będzie nim pan dr Marek Stefan, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ sił. Świat w powiększeniu. Przypomnę, że przywódczyni głównej partii opozycyjnej na Tajwanie jest w Chinach po to, żeby spotkać się z prezydentem Xi Jinpingiem. Chodzi o Cheng Li-Wun. Ciekawe jest to, że Kuomintang to jest partia, która kiedyś stała przecież na czele te, te, tych sił chińskich, które przyczyniły się do napięć między Tajwanem a Chinami kontynentalnymi, a teraz być może jest postrzegana przez Pekin jako siła, która może być drogą do pokoju. Pamiętamy że, pamiętamy, że Chiny mają bardzo konkretne plany wobec Tajwanu, uważają tę wyspę za swoją, za swoje. Terytorium podczas gdy za Tajwanem murem przynajmniej na razie stoją Stany Zjednoczone, które także chcą skorzystać na tym w obronie własnych interesów i wywierają coraz większą presję na Tajwan, aby wydał miliardy dolarów na amerykańską broń. I te właśnie wątki dzisiaj w rozmowie z moim gościem zaraz poruszymy, bo wszystko to jest oczywiście w wielkiej, globalnej rozgrywce ze sobą powiązane. Ja przypomnę, że państwa i moim gościem jest dziś w świecie w powiększeniu dr Marek Stefan, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ Sił. Panie Marku, mam nadzieję, że już się słyszymy. Tak, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To proszę wytłumaczyć nam, po co tak naprawdę Xi Jinping według pana zaprosił szefową tajwańskiej opozycji do Pekinu? Myślę, że przede wszystkim po to, żeby zaznaczyć, że Chiny mają inicjatywę w kształtowaniu relacji z Tajwanem. No i oczywiście również, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ta kwestia tajwańska w tej chwili wybija się na najważniejszą sprawę w relacjach amerykańsko-chińskich i tak naprawdę od 2022 roku, od momentu kiedy ówczesna speaker Izby Reprezentantów wylądowała na Tajwanie w takiej bezprecedensowej wizycie. Chiny odpowiadały na kolejne tego typu podobne działania ze strony Stanów Zjednoczonych organizacją zakrojonych na szeroką skalę manewrów wojskowych wokół Tajwanu, ale były to działania tak naprawdę reaktywne. Stany Zjednoczone ogłaszały kolejne pakiety uzbrojenia, poprzednia administracja, również ta administracja, administracja Donalda Trumpa. W grudniu został ogłoszony największy w historii pakiet wsparcia uzbrojenia dla, dla Tajwanu w wysokości 11 miliardów dolarów. I także I krótko tak, potem doszło do manewrów chińskich, prawda, wokół Tajwanu. Tak, dokładnie tak. To znaczy, Chiny za każdym razem odpowiadają na tego typu działania. No i teraz wygląda na to, że Chiny chcą po prostu przejąć inicjatywę. Xi Jinping chce pokazać, że to on może nadawać ton i kierunek działaniom, jeśli chodzi o politykę wobec, wobec Tajwanu. Stąd to zaproszenie do liderki Kuomintangu. Pierwsze takie od w zasadzie ponad 10 lat. No i też ewidentny sygnał, że jest taka siła na Tajwanie, z którą Chiny HRL jest gotowa rozmawiać i nie zamyka drzwi do dialogu. I to jest chyba najważniejsze przesłanie, jakie płynie z tej, z tej wizyty. Mówi pan od 10 lat, bo też od 10 lat Kuomintang jest w opozycji. W 2016 roku władze odebrała jej demokratyczna partia postępowa, która rządzi teraz. W gazecie kontrolowanej przez komunistyczną partię Global Times, pojawiła się dziś taka opinia, że wizyta li Un w Chinach kontynentalnych wysyła światu jasny i mocny sygnał, tu cytuję, dopóki będzie, postrzegany będzie konsensus 1992 roku i zasada jednych Chin drzwi do dialogu po obu stronach ciśniny tajwańskiej pozostaną szeroko otwarte, współpraca będzie kwitnąć, a szczerość Chin kontynentalnych pozostanie niezachwiana konsensus z 1992 roku. Proszę powiedzieć, o czym tutaj jest mowa? Bo niektórzy eksperci twierdzą, że takiego konsensusu wcale nie było. No to jest bardzo ciekawa sprawa. Otóż w 1992 roku obie strony zawarły takie porozumienie, wielokrotnie rozmawiając na temat tego, no właśnie czym są Chiny. Dlatego musimy pamiętać, że Geneza powstania Republiki Chińskiej na Tajwanie jest taka, że została ona założona przez Chińską Partię Narodową, Kuomintang, właśnie pod przywództwem Chiang i sheka który wraz ze swoimi zwolennikami udał się na Formozę, wówczas tak nazywano tę wyspę, dosyć powszechnie, w wyniku przegranej wojny z właśnie Mao Zedongiem i Komunistyczną Partią Chin. I w ten sposób można powiedzieć, że powstały dwa organizmy chińskie z Chinami w nazwie. I mamy rok 72, gdzie ten spór cały czas został, czy nie był rozwiązany. No i wówczas obie strony zgodziły się, że istnieją jedne Chiny, ale obie strony, czyli dwie strony ciśniny tajwańskiej, Taipei i Pekin, interpretują to w, na swój sposób. No takie bardzo ciekawe wschodnioazjatyckie rozwiązanie. Problem polega na tym, że DPP, czyli Demokratyczna Partia Postępowa, która rządzi od 2016 roku, zaczęła dosyć konsekwentnie odsuwać to dziedzictwo tego konsensusu, w zasadzie odżegnując się od niego, dlatego że tak naprawdę w interpretacji DPP i zwolenników tej partii przyjęcie konsensusu, czy akceptacja Konsensusu z 92 roku, w ich opinii równała się uznaniu, że tak naprawdę Tajwan godzi się na to rozwiązanie jeden kraj, dwa systemy. No przypomnijmy, to rozwiązanie było z kolei stosowane wobec Hongkongu. Tylko problem polega na tym, że mieliśmy zdławienie autonomii Hongkongu w, w 2019-2020 roku, czyli ta zasada w oczach znacznej części Tajwańczyków została skompromitowana. No i to był taki mocny sygnał, który dla zwolenników tej partii, znacznej części tajwańczyków, że w związku z tym również należy odrzucić konsensus z 92 roku, postawić bardziej na podkreślanie odrębności Tajwanu, tajwańskiej tożsamości, która ma być inna niż ta chińczyków z kontynentu. No, tymczasem Kuomintang jednak próbuje cały czas nawiązywać do tego dziedzictwa, no i pokazywać, że no nie, my jesteśmy jednak innymi organizmami, innymi podmiotami, ale mamy wspólny korzeń cywilizacyjny, kulturowy, to samo pismo i jednak mimo wszystko wiele nas łączy, a poza tym jeszcze są względy historyczne i strategiczne. To znaczy nie możemy lekceważyć tego, że jednak Chiny są kolosem, wielkim mocarstwem, z którym my sąsiadujemy. Nie możemy sobie pozwolić na brak dialogu, bo brak dialogu może oznaczać zagładę. Tyle tylko, czy... Jest możliwy y, taki sensowny dialog, taki dialog rzeczywisty, o może tak powinnam go nazwać, y, z przywódczynią opozycji jednak, a nie władz. DPP dość jasno w kontekście tej y, wizyty Cheng li wun mówi, że ona nie jest głosem Tajwanu, ona nie jest oficjalnym głosem Tajwanu, nie może prowadzić żadnych formalnych negocjacji, bo przecież nie jest też częścią władz. Nie jest częścią władz, natomiast no tutaj parę zdań trzeba powiedzieć na temat wewnętrznej polityki Tajwanu. Otóż faktycznie TPP rządzi od 2016 roku, natomiast ta partia zmaga się z bardzo dużym też obozem opozycyjnym, tak to na, należy nazwać. Poprzednie wybory w 2024 roku em, zakończyły się, tutaj też warto podkreślić, wybory do parlamentu i wybory prezydenckie są rozgrywane w tym samym czasie. I o ile faktycznie wygrał je kandydat TPP, Lai T, czyli obecny prezydent z TPP właśnie, to jeśli chodzi o parlament, tam większość zdobył, zdobyły dwie partie opozycyjne, czyli właśnie Kuomintang jako ta największa partia opozycyjna i taka nowa partia stosunkowo nowa, która się pojawiła kilka lat temu, czyli TPP, czyli Partia Ludowa. Te partie razem, czyli Kuomintang i TPP, Współpracują ze sobą. E, najczęściej ta współpraca ma taki wymiar obstrukcji wobec e, różnego rodzaju propozycji, w tym między innymi przede wszystkim propozycji budżetowych i tym związa tych związanych ze zwiększeniem budżetu obronnego. Tu szczególnie chodzi o taki pakiet w wysokości 40 miliardów. W tej jest y, cały czas y, przedmiotem sporów właśnie w działaniu ustawodawczym. A proszę powiedzieć, Nie. dlaczego jest przedmiotem sporu? Bo to też jest y, ciekawe. No, Tajwańczykom można, m, można by się y, tak domyślać, że powinno zależeć na tym, żeby jednak inwestować w obronę, inwestować w zbrojenia. Tymczasem jest impas w parlamencie tajwańskim, jeżeli chodzi o zatwierdzenie tego pakietu. No to przedstawię dwie narracje. DPP, czyli partia e, obecnego prezydenta, czyli partia, która mocno wychyliła się w kierunku takiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i odżegnywaniem się od Chin. Mówi, że ten pakiet jest nam potrzebny, musimy zwiększać uz, z, zakupy uzbrojenia, szczególnie ze strony Stanów Zjednoczonych. W związku z tym to, co robi opozycja, no to jest zgodzenie w interes narodowy i de facto szczególnie Kuomintang jest tutaj głosem Chińskiej Republiki Ludowej. Z kolei opozycja Kuomintang mówi, że tu chodzi o przejrzystość, te wydatki nie są przejrzyste, a poza tym to większość tych środków ma iść na systemy amerykańskie, a tu jest kwestia też wojny asymetrycznej. Być może trzeba zwiększyć nakłady na własny przemysł zbrojeniowy. Poza tym Kuamintang jeszcze podkreśla kwestie potrzebnych reform wojskowych, wojskowych, które no faktycznie obiektywnie rzecz biorąc są potrzebne na Tajwanie. Tajwan dopiero w 2024 roku powrócił do obowiązkowej służby wojskowej rocznej. Wcześniej to było 4 miesiące. No, tylko problem polega na tym, że struktura zarządzania siłami zbrojnymi, kultura w ogóle funkcjonowania sił zbrojnych jest oceniana bardzo negatywnie. To są głosy amerykańskich ekspertów, szkoleniowców którzy zajmują się szkoleniem tajwańskiej armii od lat. No i tak podkreśla, że tu z, ty z tym przede wszystkim musimy zrobić porządek, a nie widać w działaniach DPP żadnego kroku w, w tym kierunku. Także są dwie narracje. Tak mówi opozycja, a to co mówi partia rządząca, no to, to już państwu przedstawi. Ale czy to, że są takie dwie narracje właśnie też według pana jest takim sygnałem, że na Tajwanie rośnie sceptycyzm co do tego, że Amerykanie będą stanowić, czy też będą tworzyć taką ochronę, obronę Tajwanu przed Chinami? No i właśnie to jest bardzo ciekawy wątek i kontek kontekst tej wizyty yy, liderki Kuomintangu. Otóż gdyby yy, nie polityka Donalda Trumpa, to pra prawdopodobnie ta yy, wizyta mogłaby odnieść nieco mniejszy, czy miałaby nieco mniejszy rezonans. Ale ze względu na to, że Donald Trump wychylił jednak to wahadło strategicznej niejednoznaczności. To jest taka zasada, którą się Amerykanie kierują od 79 roku, czyli od, od czasu Taiwan Relation Act, czyli takiego głównego aktu, który reguluje stosunki między Waszyngtonem a Tajpej, który polega na tym, że jakby Stan nie określają wprost, czy przyjdą Tajwanowi z pomocą, gdyby doszło do agresji ze strony HRL. I... Bywało różnie, to znaczy bywało tak na przykład za prezydentury Bidena, że to wahadło by było wychylone w kierunku jednak e, takiej, można powiedzieć, większej jednoznaczności, e, a teraz do, do Trumpa jest z kolei wychylone w, w zupełnie przeciwnym kierunku, to znaczy jest... jest Tutaj mamy więcej niejasności, mgły w tym wszystkim i, i, i Tajwańczycy też się zastanawiają, na ile mogą liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych w przypadku kryzysu. No i tutaj pojawia się liderka Kuamintangu, która mówi, no właśnie, my nie wiemy, jak Amerykanie zareagują, nie wiemy, czy nam przyjdą z pomocą, nie możemy sobie pozwolić na brak dialogu, musimy rozmawiać z Pekinem, nie możemy pozwolić, żeby mocarstwa rozmawiały nad naszymi głowami. I właśnie w tym duchu y, liderka Kuamintangu napisała tekst. Foreign Affairs, czyli skierowany do amerykańskiego establishmentu strategicznego. To jest główna platforma debaty amerykańskich polityków i gremiów zajmujących się polityką zagraniczną i bezpieczeństwem. I właśnie z takimi argumentami kieruje się w stronę, w stronę Ameryki. My nie chcemy z, z jakby z, tutaj kończyć z wami relacji. My po prostu musimy utrzymać te relacje z wami i z Chińczykami również, z Chinami kontynentalnymi, bo od tego zależy nasze, nasze przetrwanie. No i zobaczymy, jeżeli partii Kuomintang i TPP, czyli tej trzeciej partii, uda się wyłonić wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich, no to nie jest wykluczone, że ten obóz mógłby wygrać. No i wówczas, no i wówczas jest pytanie otwarte, bo nie wiemy do końca jak zareagowałoby na taki zwrot w polityce zagranicznej tajwańskie społeczeństwo. Proszę powiedzieć, jak tego typu argumentacje ze strony szefowej opozycji tajwańskiej, szefowej Kuomintangu, i też to w ogóle spotkanie, jej wizytę w Chinach będzie chciał wykorzystać Xi Jinping podczas szczytu z Donaldem Trumpem 14 i 15 maja? Bo rozumiem, że to nie jest wcale przypadek, że do tej wizyty Cheng Li-Wun dochodzi właśnie. Teraz to będzie także jakiś argument dla Xi Jinpinga w rozmowach z amerykańskim prezydentem, że co? Że teraz jest Tajwan i Chiny są na drodze dialogu? Że współpraca tajwańsko-amerykańska nie jest już tak potrzebna jak wcześniej? Na pewno Xi Jinping będzie chciał pokazać, że ma inicjatywę w tej, w tej sprawie. I to nie jest tak, że Amerykanie będą dyktować tempo tych relacji i agendę. Poprzez transfery uzbrojenia, czy poprzez um, wizyty swoich polityków, bo tak było przez ostatnie lata, więc teraz Xi Jinping tą wizytą pokazuje, że on również może wyznaczać wektory wektory tych relacji. No i przede wszystkim będzie podkreślał, że Tajwan to jest wewnętrzna sprawa Chin. Tak jak Chiny mówią to już od lat. To nie jest sprawa międzynarodowa. Natomiast będzie na temat Tajwanu z pewnością rozmawiał z Donaldem Trumpem. To jest niemal pewne. W ostatnich rozmowach, ostatnia rozmowa była w lutym między Xi Jinpingiem a Trumpem. Tam właśnie sprawa Tajwanu była przez stronę chińską, to w chińskich komunikatach po tej rozmowie szczególnie zaznaczona, jako najważniejsza sprawa w relacjach amerykańsko-chińskich. Więc należy się spodziewać, że ta wizyta jest też przygotowaniem agendy, przygotowaniem też pewnej narracji ze strony Chin właśnie wobec, wobec Amerykanów, że tutaj Chiny też mają pomysł, mają też partnera do dialogu i absolutnie to nie musi się wszystko skończyć jakąś krwawą awanturą, nie, ale my możemy rozmawiać dyplomatycznie. No to jest oczywiście bardzo delikatna gra również też z, i też niebezpieczna ze strony Tajwanu, no bo Tajwan też w tych relacjach nie, idzie, idzie po linie nad przepaścią. Czy Amerykanie, a przede wszystkim Donald Trump y, y, według Pana kupią taką narrację, kupią y, taką no chińską propagandę też y, myślę, prawda, która y, ma mówić o tym, że no to wojskowe rozwiązanie sprawy tajwańskiej jest oddalone. Teraz idziemy drogą dialogu. Czy Amerykanie w to uwierzą? ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz. To znaczy z punktu widzenia Chin te wybory, które będą w 2028 roku na Tajwanie, Mogą być kluczowe, to znaczy w zależności od tego, z którą nas się strony potoczą, jeżeli wygra po raz kolejny DPP, to Chiny mogą faktycznie wkroczyć na ścieżkę większej eskalacji presji militarnej. Nie, czyli zobaczymy więcej tego, co widzimy od 2022 roku regularnie w ciśnieniu tajwańskiej. I w związku z tym to będzie tutaj myślę, że najważniejszy punkt z punktu widzenia Pekinu i jego polityki wobec, wobec Tajwanu. Natomiast jeśli chodzi o Stany, o Stany Zjednoczone, strukturalnie konfrontacja amerykańsko-chińska, którą, którą wyznaczają napięcia handlowe, technologiczne, ale w Pacyfiku, będzie raczej pchała te państwa do konfrontacji. No Teraz jest oczywiście pytanie, czy to będzie konfrontacja gorąca, militarna właśnie wokół, wokół Tajwanu, więc mogą być okresy pewnego czasowego odprężenia, jak teraz do Donalda Trumpa, No ale ja tutaj nie jestem optymistą, nie sądzę, żeby to się utrzymało te strukturalne interesy są, są sprzeczne ze sobą, w związku z tym raczej należy spodziewać się po prostu konfrontacji, no tylko jest oczywiście kwestia, kwestia otwarta, czy będzie to konfrontacja otwarcie militarna. Co w takim razie w obliczu tych wszystkich strukturalnych różnic i różnic interesów według pana Xi Jinping będzie chciał osiągnąć podczas tego szczytu z Donaldem Trumpem? Co jest realnie do osiągnięcia podczas takiego spotkania? Czas. Myślę, że czas przede wszystkim. Chiny potrzebują czasu po to, żeby jeszcze mocniej um, uniezależnić swoje łańcuchy dostaw, um, które teraz zresztą widzimy na przykładzie tego, co dzieje się w ciśniny Orbus i Iranu, są niezwykle istotne. Chiny um, postawiły na budowę odpornej gospodarki od pierwszej kadencji Donalda Trumpa, kiedy mieliśmy pierwszą odsłonę wojny handlowej i sukcesywnie, konsekwentnie starają się właśnie budować kontrolę nad łańcuchami dostaw kluczowych surowców, kluczowych komponentów budowy własnego przemysłu, ale to cały czas jest projekt nieukończony. W związku z tym Chiny potrzebują tego czasu, żeby jeszcze dokonać, dokonać potrzebnych reform. No i w tym duchu na pewno rozejm wojny handlowej, jakiś czasowy odprędziany, że nie ze Stanami Zjednoczonymi z pewnością byłoby dobrze widziane z punktu widzenia interesów, interesów Chin. Paradoksalnie z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych ten, ten czas Stanom Zjednoczonych jest również potrzebny z różnych względów. No między nimi też jeśli chodzi o przygotowanie własnej bazy przemysłu obronnego, która jest absolutnie niedostosowana do warunków potencjalnego starcia zbrojnego z Chinami. Widzimy w tej chwili jak bardzo Amerykanie trenują swoje zapasy uzbrojenia, szczególnie precyzyjnego podczas wojny w Zatoce Perskiej, ściągając uzbrojenie również z Teatru Indo-Pacyfiku, ale także z Europy. W związku z tym Amerykanie też będą potrzebowali czasu, żeby te arsenały uzupełnić no i w przyszłości przystąpić z mocniejszych pozycji do ewentualnych negocjacji, a być może do otwartego konfliktu z Chinami. Więc tu paradoksalnie obu stronom może zależeć na czasowym odprężeniu i ten szczyt może być początkiem, początkiem tego, tego procesu. Oby to był początek odprężenia amerykańsko-chińskiego. Przypomnę, że szczyt, czyli spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem planowane jest na 14 i 15 maja. Dr Marek Stefan, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ Sił, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa w tym wydaniu Świata w powiększeniu. Magdalena Skajewska dziękuję za uwagę.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 Teraz w MediaEkspert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl Po reklamie Autopromocja Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów